Jak w panuka, tak złego przyzimowania można roślinom pomóc w pozyskaniu jak najlepszej krzelistości produkcyjnej. Czyli mówimy o tym, jak przeprowadzić roślinę w okresie krzewienia wiosną do krzewiania i w celu uzyskania jak największej obsady płosa, czyli aby każda roślina wydała jak najwięcej zbełk płosonośnych Przy wskaźniku produkcyjnym średnio krzelistości w granicach, 2, dwóch, 2,5 dwóch na roślinę. No Jest to istotne, prawda, żeby tą rzeczywistość pobudzić, bo zwykle roślina w okresie strzelania źbła zaniedbuje te boczne y, y, y, pseudo-źbła, które zainicjowała, bo te dominujące źbła po prostu zabierają z pokarmowe i ona staje. I słońce, i słońce też, tak, bo rośnie. Mamy tutaj ciekawy przykład, który bardzo jest pouczający, gdzie na pasie, gdzie tutaj stoi grupa jest pas kontrolny, gdzie nie stosowano regulatorów wzrostu, a obok mamy technologię, gdzie stosujemy regulatorów wzrostu. Firma Syngenta, która niewątpliwie jest wiodącą firmą, która od lat sprzedaje doskonałe rozwiązanie Modus, wprowadziła na rynek ostatnio zmodyfikowany produkt, który został zmieniona w formulację, dzięki temu Dodaliśmy do, do preparatu więcej wspomagaczy i uzyskaliśmy taki efekt, że w warunkach niższych temperatur w okresie już początku wiosny mamy szybsze tempo wchłaniania i przemieszczania do miejsc działania. A zatem jest to doskonałe narzędzie do, stymulujące dokrzywianie do momentu, kiedy te rośliny jeszcze można w ten sposób kształtować. Czyli z tych elementów podstawowej agrotechniki, wczesne zastosowanie nawozów azotowych, form zaleczanych, szybko działających, stosowanie zabiegów poprawkowych z sulfonomocznikami, stosowanie mikroelementów, nawet morfolin w zabiegach T, T0, czyszczących po te, te choroby, No mamy kolejny bardzo istotny element, czyli możliwość zastosowania modusa start w zawce 0,2 litry na hektar, który spowoduje, że nastąpi dokrzewianie tych zbóż, czyli bła, które zaczynają powoli stawać, z powrotem się powiedzmy rozchylą, z węzłów przewienia, nastąpi stymulacja rozwój dodatkowych pseudoźbę. To jest bardzo ważne, także akurat ten efekt bardzo jest czytelny i wszyscy tu ze zdumieniem patrzą, z podziwem, że kontrola, a tu obok, gdzie stosowana była technologia oparta o modus, rośliny są niższe o 12 cm, drzbła pogrubione, Stabilne, po tych nawalnicach, które tu przeszły, oczywiście nic, przykro, nie wyległo. nic się nie stało. Tak.